Dzisiaj, kiedy świat oferuje na tyle rozgrywych, tak? tyle sposobów na wypełnienie wolnego czasu, ja no myślę, że kiedy, kiedy z Kościołowy nie mamy do czynienia z jakiejś tam w skali. Tak? Między innymi jest byłam za w tej dziedzinie. To są to ważne rzeczy. To są rzeczy, które musimy się oczywiście we właściwy sposób, tak jak nas Pan Jezus. I to wierzę, że to ma fundamentalne znaczenie dla życia każdego z nas. Szukanie, czy to właśnie tego na a właśnie przebywanie w formie osobistej, w osobistej zbliżanie się do ludzi. Nie wiem, gdzie dążymy, ten czas nam płynie. Wczoraj, brat Paweł mówił o, o sercu, o, o wadze tego, aby nasze serca były spójne, były. Jakby zjednoczony, skoncentrowany na, na jednym. Tam padła boja w boju, tak? Ale w tym kontekście szerszym, na bogu, na miłości na wypełnienie jego woli. Nasz Panie jest najlepszym przykładem tutaj, Kiedy czytamy Ewangelię, widzimy jak regularnie przypomina uczniom, że ten człowieczy ma być wydany w ręce Boga, tak? Że w trzeciego dnia, on cały czas żywy cały czas pomimo, że dzieją się tak cudowne, wspaniałe rzeczy. Ślepy widzą, chroni chodzą tak, chlemy zroznażamy, burza uciszona, umami są zrzeszami. Pan Jezus, on wie, co jest głównym celem Jego przyjścia na ten świat, Jego misji tutaj, złożenia się w Jego fierze, Jego serce było oddane jednemu, tak? wypełnieniu woli Ojca i tego też powinniśmy, szuka, powinniśmy szukać, a Waga serca tego tematu jest, jest ogromna w Nowym Testamencie. W zasadzie mówimy, że wiara chrześcijańska no, dotyczy głównie serca człowieka. To jest poziom, na którym powinniśmy wszyscy funkcjonować. Ile nie musimy być mistrzami świata, nie wiem. Światówce, tak. Może nie będę najlepszym fachowcem w swojej branży, ale będę się starał. Powinien być na pewno się wyróżniać solidnością, sumiennością, jako wierzący, ale może też być lepiej obdarowany w jakiejś dziedzinie ode mnie i to, O tyle braci się na poziomie serca, będzie być fachowcami w tej historii, w tym świecie. Nikt nie powinien rozumieć lepiej serca człowieka, oczywiście Bóg, tak? ale następnie to wierzący człowiek. Bo w dół wchodzimy w poznanie serca człowieka, poprzez naukę Chrystusa, objawione zostaje serce człowieka, jego meandry No, tak co cudownie, jak zrobił to Jezus, później naukę Apostolską, no, zobaczył, że to wszystko właśnie zaczyna się od serca. I tam musimy, tak jak mówi, właśnie niż wszystkiego strzeż tego serca, gdyż z niego chodzi do życia, tryska się do życia. Musimy się na tym końcu robić Badając, musimy to umieć robić, umieć wejrzeć nasze serca, umieć zastanowić się, wejrzeć motywację naszych działań. To jest bardzo ważne, bo tak by faktycznie yy, płacz, Musimy umieć przeglądać nasze serca, co w nim się znajduje. Apostoł Paweł pisze do Ciasno to jest w naszych sercach. Serce nam ogranicza twoje, jak raczej wiecie. Czy my chcemy, czy nie chcemy, tam tak się wszystko nie zmieści. Tak jak wszystko się nie zmieści do twojego domu, tak? Do mojej kieszeni, tak samo nie wszystko się zmieści do naszych sercach. A Bóg wiemy, że chce mieć tam nadrzędne miejsce, tak? Pierwsze miejsce dla Niego się należy. Miłości Bożej. Na Jego moli. Jego Słowo musi być miejsce w naszych sercach dla niego. Ja mówię, tak jak ja po prostu powiem, ciasno, jest w naszych sercach. Wiecie, jak jest ciasno, mieszkamy, to są dwa sposoby, żeby nie było tak ciasno. Pierwsze to Teraz ja będę rzeczy wywalić. To no. nie raz, jak to tak? No. Siostry bracia, czy garaże, bracia, jak no, przeglądacie, no, my mamy wspólne śledzenie, to się jeszcze przybyło. I w końcu czasami się otaczamy tak wieloma rzeczami, że... Ale... logiczny wniosek. Żeby... uprzątnięcie polegające na wywaleniu niektórych rzeczy, które uznamy zbędne, czy nie ma na miejsca, pozwala na zrobienie miejsca dla rzeczy innych. A kolejną rzeczą jest, czy co porządek, uprzątnięcie. Wiem, można tak bałagawno narobić, że się wydaje, że już nie ma jakby, gdzie wsadzić, nie? Na pewno jak wyjeżdżaliście, może teraz nawet no, próbowaliście pakować yy, do, do bagażnika coś i, i pozornie by się, nie, to się nie zmieści. Nie? Ale jak dobrze właściwe rzeczy poukładamy we właściwym miejscu, Teraz mówię o priorytetach naszego serca, tak? Bo tam bo daje nam miejsce na pewno. Na miłość brata, miłość żony. A wie, tak? Na myśli to o naszych dzieciach, o rodzicach, o sprawach służbowych. Tylko to wszystko musi mieć właściwą gier. Właściwy, właściwy biologię. Natomiast to, co chciałbym się jeszcze dzielić, a może pokrótce coś dobrze, może.. Filmy zobaczymy. Możemy się to wysłuchać, czy. Tak, jest. Nie, nie, to nie znaczy, że to jest. Ja to, to pytanie, na jakie chciałbym, żebyśmy sobie odpowiedzieli, to czy Bóg patrzy tylko na serce? Po części, brat Paweł to wczoraj y, powiedział już, tak. Myślę, że mamy, ale. Chciałbym potwierdzić nad właściwą odpowiedzią. Nie? Uważam to, że temat jest bardzo ważny, a pewne postawy, które spotykamy w kościołach, się, jakby dla mnie mnie do tego, żeby ten temat poruszać i, i, i nauczać. Postawy, które mówią, kiedy słyszymy często dzisiaj, nie oceniaj, Bóg patrzy na serce. To stwierdzenie coraz częściej jest używane i je właściwie, więc co nam ugrawi? Tak nie. Się... Się... <śmiech> <śmiech> Ale... No, no okej. Okay. Jak możemy, to wyłączyć. nie to wyłączyć. Jak nie to to... Pojawia się to stwierdzenie, kiedy próbujemy dokonać oceny zewnętrznych zachowań, zewnętrznych rzeczy i nagle zamyka się usta braciom, siostrom, czyli przełożonym, ale był patrzy na serce. Czy tak jest to do końca, tak? Czy tylko patrzy na serce? Otwórzmy pierwszą księgę samorbelową, 16 rozdział. Od pierwszego do siódmego wersetu. Dopókiż będzie, rzekł Pan do Samuela, dopókiż będziesz bolał nad Saulem, że ja nim zgardziłem, aby nie był królem nad Terremem, napełnij swój ruch olejem i idź, posyłam Cię do Pisa o Jego w Betleju. Albowiem upatrzyłem sobie króla między jego synami. Samuel zajrzeł. Jakże mogę pójść? Gdy usłyszę o tym Saul, zawiję mnie. A Panom weź z sobą jałówkę i mi mów, że przybyłeś i złożyć ofiarę. Pan. Zaproś też Usajego na oczyną ofiarną, a ja Cię potem powiadomię, co masz dalej czynić. Namaścisz mi zaś tego, którego ci wskażę. I uczynił Samuel, jak mu nakazał Pan. Poszedł do Bechlejemu, a starsi miasta, wystraszeni, wyszli naprzeciw Niego i rzekli, czy Twoje przyjście oznacza pokój? On mówi, pokój. Przyszedłem, aby złożyć ofiarę wam. Poświęci się, aby móc pójść ze mną na też ofiarę. Poświęcił wraz z jego synami i zaprosił ich na uszczę ofiarę. A gdy przyszli, zobaczył Eliała i pomyślał, zapewne ten jest pomagańcem Pana. Ale Pan rzekł Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczymi, ale Pan patrzy na serce. Stąd się to wiede. To jest bardzo często używany cytat i drugi w Bęchugęgach taki mądrym cytatem jest, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Ale całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów i również ten temat powinien być nauczamy się świetle całości Bożego Słowa. Otóż widzimy, że tutaj Samuel wykonuje wstępnie złej oceny. Ale dlaczego? Bo pozytywne zewnętrzne, pozytywne dla naszego ludzkiego myślenia rzeczy go zmieniły. Mówi spokojnie, nie? Nie oceniam przez to, co widzą tylko Twoje oczy. Często chodzi o coś więcej. Ale możemy sobie powiedzieć, że pozytywy, że Elia wyglądał dobrze na zewnątrz. Elia nie lubi tak, nie, brusił, tak? Nie, nie nie mamy takiego opisu. Natomiast miał zewnętrzne cechy, które akurat do powołania nie mają znaczenia. Możemy sobie jasno o tym powiedzieć. Bóg przestrzega nas przed dokonywaniem oceny czy wyborów na podstawie pozorów, jakichś samych zewnętrznych celów. Yy, tutaj, jak powiedziałem, była ta pozytywna, pochopna ocena i my jesteśmy bardzo skłonni do tych pochopnych, pozytywnych ocen. O, ten radę jest wspaniały. Jedno kazanie w internecie, kogoś usłyszymy o, jaki fajny, tak? To może konsekwentnie w dwie strony, tak? Jeżeli nie możemy być pochopni w ocenach negatywnych, również powinniśmy być bardzo ostrożni w ocenach pozytywnych, jeżeli kogoś dobrze, dobrze nie znamy. Pan jest powiedział, nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwi”. Czyli daje nam prawo do oceny, do osądu sytuacji, do oceny człowieka, do wystawienia opinii o człowieku, kto się nie czuć z tym, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni z postawą, wiecie, wyrażania, wydawania wyroków, tak, potępienia czy innych. Taka postawa nie powinna nam towarzyszyć, powinniśmy być ludźmi miłosiernymi. Ale przykład choćby, nie rzucajcie perę między, czy no, Muszę ocenić, że ktoś, tak muszę kogoś zakwalifikować do, do tej grupy ludzi, którzy w którym mówienie Bożego Słowa, czy w danym sytuacji, w danym momencie, no byłoby wyrzucane pelem między pieprzem. A po prostu panu, wystrzegajcie się fałszywych braci. Muszę mieć rozeznanie, muszę mieć zrozumienie, muszę właściwie oceniać rzeczywistość, tak? Postawę człowieka, żeby dokonywać tych właściwych ocen. Wiemy dobrze, że my mamy skłonność, jako ludzie właśnie do konywania y, ocen y, z pozorów, powierzchownych. To dziecka towarzyszy, tak? Y, na większość młodych ludzi, młodzieży. Jak macie wybrać partnera, to na co patrzycie? jak jest odpowiedzialny, tak? Jak jest posłuszny rodzicom. Wierny w słowo, tak? Czy się modli, czy, czy kocha Boga? No to już trzy Ale jakże często wchodzą ludzie w związki małżeńskie, w dzisiaj partnerskie, na podstawie pozoru, na podstawie zewnętrznego wyglądu. Jak stąd ogromna skłonność, tak, w naszym młodym wieku do koncentracji na zewnętrzu, kosztem wewnętrznym. W biznesie rodziny są bardziej przebiegli, tak jak Państwo powiedział, Jeśli jest rekrutacja jakiegoś człowieka do firmy i im wyższe stanowisko, tym go się poddaje większemu prześwietleniu. I nie wystarczy przyjść w ładnym krawacie, tak? ładnie coś powiedzieć, ale sprawdza się doświadczenie, poddaje się do próbie, zadaje się trudne pytania, tak? Wywołuje się stresową sytuację, <kli> bada się jego reakcję, żeby analizować niebezpieczne ryzyko pomyłki co do tej osoby. I my powinniśmy być na tym bardzo ostrożni oczywiście w się ocenie, ale dlatego tego Boże Słowo nam daje prawo. Żebyśmy to mieli jeszcze lepsze zrozumienie tego, o czym chcę mówić, to chcę powiedzieć tak, że jeżeli na zewnątrz jest wszystko OK, to nie oznacza, że w środku jest OK. Ale jeżeli jest na zewnątrz bardzo źle. To już nam dużo mówi. To już naprawdę.. Dużo mówi. Bo to, że na zewnątrz może być czasami pozornie wszystko ładnie, to Pan Jezus powiedział. Było tutaj mówione farzeuszech, tak? Groby pobielane. Na zewnątrz to wygląda ciślicznie, ale w środku. Dalej bo to jest, przestrzega nas przed pozorami poważności. Przed Koncentracją na ich zewnętrznych przejawach, na wykonywaniem jakichś religijnych praktyk, które nie mają pokrycia w, w sercu. Tak może być modlitwo, czy z jakimś gestami, jak krękniemy, czy nakrywamy, nauczamy o nakrywaniu głowy, o na zgromadzeniach. To wszystko można robić, tak? W serce może gdzieś być daleko od Boga i takiej sytuacji byśmy nie chcieli. Mowa jest, że czasem ostatecznie ludzie będą przybierać pozór pobożności, ale życie ich będzie zaprzeczeniem jej, jej mocy. Tego powinniśmy się w naszym życiu wystrzegać. Zatem po co w ogóle mówić o tych zewnętrznych rzeczach, skoro cały czas mówimy, chodzi o serce, Bóg patrzy na serce, najważniejsze to, co w sercu, Mówię o tym dzisiaj po to, żebyśmy dali sobie prawo, mieli komfort tak? do dokonywania właściwy oceny, właściwej analizy sytuacji, oskarł człowieka, również w oparciu zewnętrzne, rzeczy. Bo o tym mówi e, Boże Słowo. Pan Jezus powiedział, że zewnętrzne rzeczy mają znaczenie, tylko jest kierunek odwrotny. Faryzeuszu oczyść najpierw Wnętrze, a zewnętrzne już nieważne, a zewnętrzne, a zewnętrzne stanie się czyste. To jest kierunek nauki i wiary, jaką przejęliśmy w Nie próba oczyszczenia wnętrza poprzez zewnętrzne jakieś postawy, tak? Ale przemiana serca dokonana z łaski Bożej. Bożego miłosierdzia, oczyszczenie tego serca, prowadzące do czego? Wydawać owoce, które do Tak musi być. I mamy prawo tych owoców oczekiwać. Mamy prawo bieżących oczekiwać właściwych postaw, które naucza, których naucza Boże, Boże Słowo. Bóg patrzy również na to, co na zewnątrz. Tylko nie kieruje się w oczach pożarami, ale czyni to, to sprawiedliwie. Niektórzy ludzie, jak nie chcieli tego słuchać, i, i mówią zewnętrzne rzeczy, kiedy mówimy, o za mną, tak? To jest prawo. Często za tym próbują odkryć, odkryć swoje, swoje mednie, czy lenistwo, czy, czy to yy, tą Utraty gorliwości dla Boga miłości pierwszej. Musimy o tym mówić, ponieważ Boże sobie wyraźnie nam mówić, że ludzkie serce jest bardzo skłonne do czego? Do pogłodu. Czyli do pokazywania się na zewnątrz lepszym niż jesteśmy w środku. To jest wyrażenie dla każdego z nas to jest o wiele mocniejsze, tak? Być na zewnątrz kimś lepszym. Ale chcielibyśmy, aby w, by w środek był czysty, święty, pełen miłości dla Boga i to, żeby wyrażało się we właściwych postawach na zewnątrz. Tak jak powiedzieliśmy, czystość zewnętrzna nie, zewnętrzna nie równa się jeszcze czystości wewnętrznej. Skromny strój nie świadczy jeszcze o, o pokorze. Wiele jest fragmentów, Otwórz może Pan Łukasza, 16 rozdział. Wszystkich nie będziemy czytać. Nie? 16 rozdział, 15. Wy jesteście, powiedział wy jesteście tymi, którzy chcą oponić w oczach ludzi za sprawę Lecz Bóg zna serca wasze. Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Widzimy, że ocena serca człowieka dokonywana przez Boga czasami jest odmienna od tej, jakiej dokonuje człowiek, który ocenia z pozoru. Dlatego tyle często tych do pościoła, tak? wyższenia człowieka. Między sobą chwała odbierać. Nie? Przestrzega też przed... to, co u ludzi jest wyniosłe, To, co u ludzi, wiecie, ma wartość. U Boga czytamy, że jest możliwością. To są skrajne oceny, skrajny stosunek do, do pewnych rzeczy. Jakub pisze w swoim liście, no jeżeli przyjdzie coś do Was z bogatych tak, dzisiaj może że to, to nie są, może to jest inne jakiś inny, inaczej się tak wyraźnie, że wiadomo, że wchodzi człowiek, tak, który stoi na pieniądz, tak, czy podjeżdża samochodem, który i nagle nasza postawa jest inna niż w stosunku do kogoś, kto wie, że strony musi wiedzieć, tak, użyje bardzo biednie, może byśmy powiedzieli tak, nagle tego sprawdzamy w pierwszym rzędzie, dlatego nie zwracamy uwagę, jak mówić, co to robicie, to tak nie możecie To nie są kryteria, w świecie tak, to są kryteria, ale w kościele to, to nie są kryteria, którymi powinniście się kierować. Także to często się nie robią, bo zależne rzeczy, tylko źle nie? Chodzi o to, żeby to właściwych ocen, ocen dokonywać. Świetne Bożego Słowa. Śmiało możemy powiedzieć, że wiele zewnętrznych postaw, zachowań, wyraźnie odzwierciedla wnętrze człowieka. I są tymi papierkami jest tu ten papierek akwisowy, przez który możemy śmiało przypuszczać, co jest w sercu co jest serce człowieka? Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 34 werset. Premiona jak jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? albowiem z obfitości serca mówią w ustach. Wiemy, że jednym z podstawowych y, elementów, z y, podstawowych wskaźników ludzkiej duszy stanu serca jest jego język, jest jego mowa. Mówię, mowa Cię zdradza, tak? Piotra jest w innym kontekście, ale nasza mowa nas zdradza. To, o czym mówimy, to jak się usławiamy, to bardzo nam dużo mówi o stanie serca człowieka. Jeżeli spotykasz się z bratem, tak, i dwie godziny ci jedzie o nie pomyślisz, żebyś się pomóc razem, tak, czy Bożym słowie, żeby chwilę porozmawiać, to oczywiście świadczy, Świadczy. Jeżeli z w ust, pada przekleństwo, i imię Jawel. krótkie słowa. O czym to świadczy? Bo co Pan jest powiedział? Że to z serca wychodzi. Wyśniewstwo. Złe uczynki, cudze tak? cudzołówstwo. To, to wszystko pochodzi z serca. Mowa i uczynki odwieczają stan dusz. Oczywiście, że to filmy, nie oceniać z pozoru, oceniać to, to, to wie, otynek, ostrożnie, ale... Te rzeczy obrazują stan serca człowieka. I dwa tysiące lat temu przyszedł Pan Jezus, aby dokładnie się że przypatrzył ludzkiemu sercu, choć je dobrze znam. I zgodzimy się z tym, chyba w tym gronie, że Jego ocena jest prawdziwa i sprawiedliwa. I Jego oceny ludzkiego serca nie będzie chyba kwestionowa. I co czytamy? Że Pan Jezus nie ufał ich, bo przejrzał ich by były złe. O no. tym czytamy. Wy, którzy będą zźliwi, złymi, umiecie dawać dobry dary swoim dzieciom. Wyraźnie Bóg objawia nam w Jezusie Chrystusie stan, zły stan naszego sklepu. To nie jest nowa diagnoza. Około 4000 lat wcześniej Bóg to samo powiedział, kiedy stworzył człowieka czytamy, że a gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi, że wszelkie jego myśli oraz dążenie jego serca są ustawicznie złe, działował Pan za człowieka? Bóg szybko tym, że z człowiekiem jest coś nie tak, że jego serce jest złe, że ma te złe ciągotki, złe dążności. Wiemy, że jedynym ratunkiem, lekarstwem na to jest przyczynka Chrystusa. Jego łaska, jego przebaczenie, jego ofiara złożona. Na krzyżu przerana krew, ona jedynie jest w stanie oczyścić serca. I tak jak pamiętamy, była gorzka woda w Pielgrzymce Izraelitów i tylko tak to drzewo, że co nas powodowało, została się słodka. Tak samo tylko krzyż i, i wejście Bożej łaski do naszego życia jako zdanie nas do tego, żeby wydawać dobry owoce. Ale a jak to było? też może zobaczyć w przypadku apostołów. Czy oni dokonywali ocen innych wierzących? Zgodzimy się, że dokonywali. W oparciu o co? Na przykład w oparciu o objawienie, też, to było dzisiaj wspomniane, objawienie, czy dar mądrości, wiedzy, kiedy przychodzi na safira, sobie pozwala na potężny O Buda zostaje zganiona w kościele na zewnątrz, słuchajcie, było super, tak? Kto dzisiaj przynosi pół, pół majątki? Raczej obawiam się gloryfikacji takich ludzi dzisiaj w naszej A Piotr wyniosł na Ciebie, żonę, Twoją. Bo miał, miał objawienie, tak? Ale dokonuje oceny serca tego człowieka. Nie dokonał oceny, on przyniósł porównaniu z innymi. Dokonał ocenę serca. Tutaj przez objawienie. Ale nie zawsze tak to się czyni, Nieraz zewnętrzne właśnie postawy, zachowania od razu mówią, co jest w sercu też człowieka. Co jest sercu człowieka. Na przykład, kiedy mamy historię Szymona czarnoksiężnika, Księżnika. Może otwórzmy. go z polskie... Ósmy Od osiemnastego wersetu. A gdy Szymon spostrzegł, że duch bywał udzielany przez wkładanie rogatu stołu, przyniósł im pieniądze. I powiedział, dajcie im tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, trzymał dwóch Świętego. A Piotr rzekł do niego, nie zginął wraz z tobą pieniądze, twierdzę, nie mam już za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz mniej cząstkiem udziału w serce swoim, nie jest strzeleń wobec Boga. On ocenił serce Szymona poprzez jego test. tak? Nieraz człowieka zdradzają nas, nasze zachowanie ten przez spontaniczne reakcje, bo wiecie, my możemy się kontrolować w pewnych miejscach, się, ale takie te naturalne one obnażają to, co jest w naszym sercach. Powinniśmy też poprzez nie patrzeć we własne serce. Ale widzimy, że kupią w tej postawy, kiedy on chce kupić Bożą Rzecz. Niech Twoje serce jest bezczelnie czyste, Ty w ogóle nie ma zrozumienia Waszych praw. to odwróć się od nieprawości. W swoim prośbę Pana, czy nie mógł być, od, być odpuszczony zamysł serca. Widzę bowiem, że jesteś pogrążony w gorzkiej rzuci w nieprawości. Na podstawie jednego krótkiego zachowania. Piotr wydaje tak głęboko poważną ocenę stanu serca człowieka. Raczej się z tym potrzebujemy tego odwagi. To był ratunek dla tego Piotra, dla tego Szymona Człowieka To był ratunek dla jego duszy. Miejmy nadzieję, że go Jego reakcja nie jest reakcją oburzenia, jak śmierć, i tak mówić. Ty nie znasz mojego serca, ale Mówcie się, wy do Pana, by nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście. Przyjmuję w pokorze to połczenie. Mówię to po to, żebyśmy sobie dali prawo do korekty krajemy w naszych sporach. Dali prawo przełożone, mamy bratu, siostrze, do, do tych ocen. Za jedna pokora ułatwi czynić to w miłości, bez zbędnych emocji. A musimy sobie to o tym mówić ku wzajemnemu zbudowaniu, tu rachunkowo, ale w widzę, że z coś nie tak. Mamy dokonywać i mamy prawo do oceny serca, tak przez objawienia, jak przez zewnętrzne symptomy. Doświadczony lekarz, bo diagnozuje bez rentgena, kiedyś, tak. Tak naprawdę, ma większy staż, oczywiście to się rozbudowało, ciało człowieka jest skomplikowane, ale wielu dobrych lekarzy potrafi wydać prawidłową diagnozę w oparciu o zewnętrzne symptomy. Dzisiaj wszyscy jesteśmy prześwietleni, prześwietleni, tak, o byle co wysyłani i dalej nie mogą dojść, nie? A nieraz, wielokrotnie dobrzy lekarze doświadczeni potrafią wydać rozeznać, rozpoznać chorobę i przyczyny źródło problemu na podstawie zewnętrznych rzeczy. I też powinniśmy być w tym doskonalić się i tej umiejętności nabierać, szczególnie jeśli chodzi o przyjmowanie, no, ale to dotyczy czy każdego zna, bo to nie jest brać się z tam, to jest być Aby to czynić, yy, powinniśmy zacząć od samych siebie. Bracia, to znaczy, jeśli człowiek zostanie przełapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego duchu łagodności, bacząc, aby każdy, bacząc każdy na siebie samego, aby ci ty nie był uszą. Czyli baczyć na siebie samego, wtedy porząc w duchu, możemy mieć zdolność do udzielania pomocy, pomocy innym. A po, y, Pan Jezus powiedział, obudniku, wyjdź najpierw belkę, ze swoje doka i na tym koniec, tak? Nie! A wtedy będziesz mógł pomóc tą ciastkę wziąć w już siostrze. Wiecie, jak my beje w no to co widzimy, tak? Nie, że Buda, buda to tak to i człowiek I nikomu nic nie pomoże. Może no, go tam skrót w Ale kiedy i z belką z tymi drugimi rzeczami, musimy się z Bożej maski sami poleć, jest tak? Natomiast jak tam kiedyś drzwiadzkę czy muszka taka to wiecie, musiałem zaangażować na żony. ja sobie nie, nie mogłem tak wyciągnąć. Są w naszym życiu niedoskonałości, braki, nie jesteśmy już doskonali, które, które czasami trudno nam samym zobaczyć. Te drzazdy powiedzieliśmy sobie. Potrzebujemy wtedy brata i siostry, siostry, którzy to widzą, z czego pomogą w swoim doświadczeniu się podzielą, wskazówką z Bożego Słowa, żeby wyeliminować różne drzazdy. Ale będziemy zdolni ku temu, kiedy najpierw poramy się z tą, z tą belką, którą przesłaliśmy wszystko. Jeszcze raz powtarzam: wyjęcie belki rykami. Wyjęcie walki, odkłamanie się w swoim sercu, w szczery tego serca, kiedy Pan wchodzi w szczerość, czystość, błogosławienie czystego serca, bowiem, oni Boga będą oglądać. Czyste serca wprowadza nas w relację z Bogiem, która pozwala widzieć innymi nie rzeczy, pozwala widzieć głębokie, daje wejrzenie w serce brata i siostry. Zatem, bracie siostry, tak, Bóg patrzy na serce i powiem tak, i dla wielu może to wcale nie być dobre. Rozumiemy się? Dla wielu to wcale nie jest dobre. Dla wielu, mam nadzieję, wierzących. Tak, ale... Tym, że Bóg patrzy na serce, nie można zakrywać zewnętrznych grzechów. Bóg patrzy na serce, kiedy widzi wierzącego, marnującego godziny na światowych rozrywkach, czytającego świeckie magazyny, na, na mężczyzn i tak dalej, tak Bóg patrzy na serce, jak najbardziej. Kiedy z ust wychodzą złe rzeczy, oczywiście Bóg patrzy na serce. Kiedy spokojna nastolatka dochodzi głośno technol, jak najbardziej Bóg patrzy na serce. Kiedy kobieta jest jak choinka wystrojona od czubka głowy odmalowana gdzieś na głowę mężczyzn, oczywiście Bóg patrzy na, na serce. Kiedy brat latami liczy na modlitwie, się Bóg patrzy na serce. Kiedy kobieta odkrywa zbyt wiele, a mężczyzna nakłada zbyt wiele rzeczy na głowę, Bóg patrzy na, na serce. Kiedy wierzący opuszcza zgromadzenia, Bóg patrzy na serce. Kiedy ktoś ogląda niewłaściwe strony w internecie, Bóg patrzy na serce. Kiedy usta potrafią mówić tylko o tym, co doczesne, kropkować, Bóg patrzy na serce. Kiedy człowiek potrafi wcześniej wstać i późno się kłaść, brać urlop, dla doczesnych przyjemności, pieniędzy, ziemskich planów, a nie ma czasu dla Boga, Bóg patrzy na serce. Kiedy żona podnosi głos na męża, a mąż nie szanuje żony, nie miłuje żony, Bóg patrzy na serce. Kiedy dzieci, nie się rodziców, piszą w tym smsy, maile, na facebookach, różne rzeczy się dzieją, Bóg patrzy na serce. A też, kiedy robi się dobre uczynki, modli się, świadczy, wygania demonów, zdrowia chorych, Bóg patrzy na serca. Kiedy się nazywa Jezusa swoim Panem, a Boga swoim Ojcem, to Bóg patrzy na serca. Raczej siostra, jak powiedziałem, to wcale nie musi być dobra nowina dla wielu ale aby kiedy Bóg patrzy w nasze serca po to się spotykamy po to rozmawiamy, po to głosimy słowo, po to się zachęcamy aby kiedy Bóg patrzy w nasze serca to naprawdę że tam nie było ciasno że tam znajdzie miłość się. znajdzie żalliwe pragnienie pełnienie jego dowodów znajdzie przechowywanie Jego słowa w właściwym miejscu Wiele rzeczy moglibyśmy tu, tu wymienić. Jeszcze raz pamiętam. Kiedy na zewnątrz jest dobrze, to nie oznacza, że w środku jest dobrze. Kiedy na zewnątrz jest źle, to już nam to bardzo dużo, dużo. A naszym pragnieniem jest, żeby to dobro na zewnątrz było odzwierciedleniem czystego. I wącego Boga serca. Niech Pan do tego daje bardzo się